Prowadzić te, ...przez ten proces w dziesięcioczęściowej serii Zakładanie Fundamentu, część szósta Zanurzenie w Duchu. Opracowujemy konkretne doktryny fundamentalne, o których mówi list Hebrajczyków 6.2 Doktryna o krztach. Zaznaczyłem Wam w, osta w ostatniej sesji, że słowo chrzcić oznacza zanurzyć. Więc zastąpiłem słowem zanurzenie słowo chrzt. W poprzednim wykładzie mówiliśmy o dwóch formach chrztu w wodzie, Chrześcijana Jana i potem o tym, co nazywamy chrześcijańskim chrztem i widzieliśmy, że sensem chrześcijańskiego chrztu jest identyfikacja z Jezusem, śmierci, pogrzebie i zmartwychwstanie. W pierwszym kościele to był jedyny sposób wejścia do kościoła, Osobiste, widzialne, zidentyfikowanie się zewnętrzne z Jezusem. Nie mogłeś wejść do kościoła w żaden inny sposób. Teraz będziemy mówić o trzeciej formie zanurzenia, o którym mówi Nowy Testament, ale to nie jest zanurzenie w wodzie, to jest zanurzenie w duchu świętym. Chcę Wam zaznaczyć po pierwsze, że to było obiecane. Zanim się stało, w rzeczywistości zostało to obiecane przez Stary Testament. Nie będziemy tam zaglądać, ale jest parę rzeczy, które są zaznaczone w każdej z tych czterech Ewangelii. Ta obietnica Mateusz 3:1, Marek rozdział 1, Werset 8, 8, Łukasz 3, Werset 16 i Jan rozdział 1, Werset 30. 29 i następne Sprawdzimy tylko ten fragment Ewangelii Jana, ale jest to znaczące Musimy pamiętać, że ta obietnica Ducha Świętego jest tak ważna Że jest zapisana w każdej Z czterech Ewangelii Spójrzmy na to, co jest napisane W Ewangelii Jana, rozdział pierwszy Następnego dnia Jan zobaczył Jezusa Idącego do Niego i rzekł Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata to jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwszy, pierwszy był niż ja. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chcąc w ono, aby był objawiony Izraelowi. on też świadczył mówiąc, widziałem Ducha, Ducha Świętego przez duże D, wstępującego z nieba, jakby gołębica jest spoczął na nim. Pozwólcie, że wam powiem, znaczącą rzeczą było, on pozostał na nim. Jezus nigdy nie zrobił nic, co by zasmuciło Ducha Świętego i spowodowało, żeby On odszedł. To Go jako Mesjasza. Jan kontynuuje, ja Go nie znałem, lecz Ten, który mnie posłał, a wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego Duch wstępuje i na Nim spocznie, Ten chci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że Ten jest Synem Bożym. Jan Chrzciciel czyni trzy stwierdzenia o Jezusie. Nazywa Go Barankiem Bożym, Synem Bożym i Tym, który Chrzcicium Świętym. Prawie wszyscy jesteśmy obznajomieni z tym stwierdzeniem, Baranek Boży. Ale to jest powiedziane tylko w Ewangelii Jana, a fakt, że Jezus jest Chrzcicielem w Duchu Świętym jest stwierdzony przez wszystkie cztery Ewangelie. To jest jeden z Jego unikalnych urzędów. On jest tym chrzcielem w Duchu Świętym. Wielu ludzi chrzci w wodzie, wielu Bożych Sług, ale tylko Jezus chrzci w Duchu Świętym. To jest unikalna jego y, charak charakterystyka pana Jezusa Chrystusa. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, tuż przed jego wstąpieniem, Jezus ponawia tą obietnicę Chrztu w Duchu Świętym. Dzień apostolski, rozdział 1, werset 4 i 5. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im po zmartwychwstaniu, tu przed jego w niebo wstąpieniem, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, które której słyszeliście ode mnie. Obietnicą Ojca jest chrzest w Duchu Świętym. A potem wyjaśnia, Jan naprawdę chrzcił wodę, ale wy po niewielu dniach będziecie oszczędni Duchem Świętym. Jest obietnica ponowiona, z dodaną pewnością, że tuż za niedługo się spełni. I prawie wszyscy komentatorzy pisma, pra, katolicy, protestanci i wszyscy zgadzają się, że ta obietnica, będzie ochrzeni w Duchu Świętym, została spełniona historycznie w dniu pierwszym, dniu Pięćdziesiątnicy. Więc teraz zwróćmy się do opisu Pięćdziesiątnicy. Co jest bardzo ważnym fragmentem. Dzieje apostolskie, rozdział drugi, werset 2 i 4. Czytamy te wersety, a potem je skomentuję. Teraz. Gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. I napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Kneeling, Ciekawe, że oni siedzieli. Oni nie klęczeli, oni nie stali. Myślę, że to jest znaczące, ponieważ... Łatwiej się otrzymuje przez Duchu Świętym, jeżeli się odprężysz. To jest jeden z kluczy dla pomagania ludziom. Widziałem ludzi tak napiętych i zdeterminowanych, że się będą modlić, że oni nie otrzymali Duchu Świętego. Było im trudno. I ukazały mi się języki jak wy z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Chcę zasugerować Wam, że są trzy główne fazy następujące po sobie w tym doświadczeniu. Musimy je oddzielić od siebie nawzajem. Pierwsza to był szest. To było zanurzenie. To musiało być zanurzenie. Ale było to zanurzenie z góry. Duch stąpił z góry jak wiatr z góry, z nieba i jest napisane wypełnił całe miejsce, gdzie siedzieli jeżeli analizujesz to każdy z nich indywidualnie został zanurzony w Duchu Świętym wstępującym z góry byli zupełnie otoczeni przez Ducha Świętego widzicie, ja wam zaznaczyłem w poprzedniej sesji są dwa sposoby aby być ochrzczonym pierwszym to jest sposób przez wasę, chodzisz do wody i wychodzisz a drugi to, ja nazywam, system z wodospadu Niagara. Wchodzisz pod niego i woda spada na ciebie. Pierwszy raz, kiedy widziałem wodospad Niagara, pomyślałem sobie wewnątrz, nie mogłobyś być pod tym ani przez pół sekundy, nie będąc zupełnie zanurzony. Więc są... Dwa sposoby zanurzania. Chrzest wodny jest to sposób basenu pływackiego. Chodzisz i wychodzisz z basenu, ale chrzest w Duchu Świętym to jest Duch Święty, wstępuje z nieba na Ciebie i zanurza Cię i Ty jesteś zanurzony w nowej atmosferze. Coś pochodzi z nieba. Dlatego ludzie czują się szczęśliwi, kiedy są oszczeni w Duchu Świętym. Ale także czują się dziwnie, ponieważ są otoczeni atmosferą, której jeszcze nigdy nie byli wcześniej. W porządku, to jest pierwsza część. Druga część, wszyscy byli napełnieni. Każdy z nich indywidualnie był wypełniony Duchem Świętym. Nie tylko z zewnątrz ale to weszło do wewnątrz i napełniło ich. To jest druga faza, ale to nie jest koniec. Mnóstwo ludzi tu się zatrzymuje, ale to nie jest miejsce, aby się zatrzymać. Faza trzecia to jest to, co ja nazywam ponadnaturalny wypływ. Oni zaczęli mówić innymi językami, innymi językami, których się nie uczyli, nie słyszeli, nie znali, które były rozpoznane przez innych ludzi później i jak Duch Święty im pozwala mówić. Bardzo ważne jest, abyśmy do, dodali tutaj, że Duch Święty pozwala im mówić. Przypuszczalnie większość z, z Was doświadczyło tego, ale są sekty i szatańskie kulty, które praktykują mówienie językami. W nazywają ich Pacomenians w innych częściach Afryki, Afryki zna chorzy językami, więc musimy wiedzieć, zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch Święty poddawał. To jest zawór bezpieczeństwa. Jeżeli jesteś wypełniony Duchem Świętym, gdy mówisz, to mówisz to, co Duch Święty ci podaje. Teraz ja wierzę, że wypływ jest bardzo ważny. Wierzę, że nigdy nie powinno nam brakować tego. To jest zasada, którą Jezus stwierdza w Ewangelii Mateusza, rozdział 12, werset 34, późniejsza część tego wersetu. Werset jest połączony, są to dwa zdania. Druga część. Z obfitości serca mówią usta. To jest kluczowa zasada. I ja to tak interpretuję. Kiedy serce Twoje jest wypełnione do przelewu, przelew ma miejsce yes. przez... Twoje, twoje usta, tak? Poprzez mowę. Wyjaśnijmy to, jeszcze raz to powiem. Kiedy Twoje serce jest wypełnione do przelewu, to przelew zastawką przepływową jest bo twoje, są Twoje usta. To wychodzi przez mowę. Kocham przemawiać do Afrykanów, ponieważ musisz dla nich rzeczy uczynić bardzo praktycznymi. Ja nauczałem więcej niż rok temu grupę Afrykańczyków większość z nich nigdy nie słyszało więcej Ewangelii przed tym wy wydarzeniem i mój tłumacz Miał szklankę wody, z której pił. Więc ja znalazłem tam mały pojemnik i powiedziałem, słuchajcie, mam tu ten pojemnik przed wami, ale ten poziom wody w tym pojemniku jest powyżej poziomu waszych oczu. I teraz ja nalewam wodę do tego basenu. I widzicie, że ja nalewam? Skąd będziecie wiedzieć, że ten basen jest pełny? Oni natychmiast mieli odpowiedź, kiedy się przeleje. I to jest zasada. Jak wiesz, że jesteś pełny? Kiedy się przeleje, niech ci nie brakuje wypełnienia i przelewu. Wypełnienie jest ponadnaturalne, więc i wypływ jest ponadnaturalny. To jest zupełnie logiczne. Zauważcie inną bardzo ważną rzecz. Dzieje apostolskie 2, 4, jeszcze raz byli napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić. To zaczął mówić. Nie słyszałem. Oni zaczęli mówić właśnie. Wielu ludzi God mówi, ja chcę Ducha Świętego, aby On to mówił, aby On tą pracę wykonał. To nie jest biblijne. Bóg zrobi swoją część, jeżeli Ty zrobisz swoją część. Ty będziesz mówił, a Duch Święty da Ci język. Ale jeżeli Ty będziesz czekał, aby Duch Święty mówił, będziesz czekał aż do śmierci. I wielu ludzi tak zrobiło. To jest współpraca między człowiekiem a Bogiem. I wiecie, jak mogę mówić, nie wiedząc, co powiem? Odpowiedź jest taka przez wiarę. W pewnym sensie mogę powiedzieć z bojaźnią, Ty po prostu oddajesz Duchowi Świętemu stery i mówisz, Duch Święty, ja czytałem Biblię, wierzę w to, co ona mówi, ja będę mówił. Polegam na Tobie, że Ty mi dasz właściwą rzecz. Powiedziałem już wiele razy, Jezus powiedział... Jeżeli prosisz Boga o chleb, nigdy nie dostaniesz kamienia. Jeżeli prosisz o rybę, nie, dostajesz, nie dostaniesz węża. Prosisz o jajo, nie dostaniesz skorpiona. Znaczenie jest takie, jeżeli prosisz o właściwą rzecz, nigdy nie dostaniesz złej rzeczy. To jest twoja gwarancja. To dziwnie brzmi. Każdy język, którego nie słyszałeś, dziwnie brzmi. Pamiętam jeden z dialektów afrykańskich. Dialek plemienia, które żyło niedaleko nas Ja nie wiedziałem nigdy, gdzie kończyło się jedno słowo i zaczynało następne żadnych przerw, żadnych przerw, żadnych okresów, nic tam nie było Bardzo znaczące to jest myślę, Że pierwszy raz, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa był publicznie zaprezentowany światu, co oni robili? Wszyscy mówili językami To jest znaczące nie pomniejszaj mówienia językami, ponieważ Bóg tego nie czyni. Wielu ludzi mówiło, oni no byli pijani, ale Bóg God się w ogóle nie zakłopotał. Bóg się nie, za, nie kłopocze tym, co ludzie mówią o tym, co do Święty czyni. Nie umniejszaj mówienia językami. Niektórzy mówią, to jest najmniejszy dar. Ja nie wiem, gdzie to znalazłeś w Biblii. Pokaż Ale mi. nawet jeżeli to jest najmniejszy dar, jest to dar od Boga. Nie umniejszaj Bożych darów. Ja nie wierzę, że to jest najmniejszy dar. W pewnym sensie jest to kluczowy dar do wszystkich innych. W porządku. Teraz to doświadczenie jest opisany przez Pawła w dwóch miejscach jako pieczęć. Przyjrzyjmy się tym dwóm miejscom. Drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy. Werset 21 i 22. Pierwszy Koryntian 1, 21, Verse 21 22. 21 tym zaś, który was utwierdza wraz z wami w Chrystusie i który nas namaszczył, jest Bóg. Gdziekolwiek słyszysz słowo namaszczenie, o czym tu jest mowa? O Duchu Świętym. Właśnie. Duch Święty jest utożsamiany z namaszczeniem. Ten też wycisnął na nas pieczęć i dał nam zadatek Ducha do serc naszych. Więc namaszczenie jest także pieczęcią i jest także zadatkiem. Spójrzmy na to na chwilę, ponieważ jest to bardzo znaczące. Moment, Czym jest pieczęć? Dzisiaj ludzie nie pieczętują zbyt wielu rzeczy, well, ale no, gdy ja wzrastałem really w Wielkiej Brytanii, jeżeli chciałeś anything, wysłać list well, polecony but, lub, paczkę Britain, lub paczkę poleconą pocztą, musiałeś zapieczętować ją i swoją pieczęć tam położyć. Oni nie przyjęli poczty poleconej, jeżeli nie była zapieczętowana, więc kładłeś pieczęć i to już był Twój list, ale ta pieczęć wyznaczała ten list, że on wymaga specjalnej opieki i uwagi i ta pieczęć musi być widoczna z zewnątrz, inaczej nie ma znaczenia. Więc chrzest w Duchu Świętym. Mówienie innymi językami jest Bożą ponadnaturalną pieczęcią na Jego dzieciach. Już jesteś Jego dzieckiem, ale w ten sposób On Cię wyznacza jako coś szczególnego, o co szczególnie trzeba się troszczyć w tej poczcie. I listonosz musi odpowiadać za to, co zrobi z tą pocztą poleconą. Jest to też coś, co można zobaczyć. Każdy może zobaczyć, kto chce. Widzisz, nowe narodzenie jest niewidzialne, jest to wewnętrzna zmiana serca, jest to cudowne, jest to najbardziej ekscytująca rzecz, jaka może zdarzyć się z osobą, ale Bóg idzie dalej niż tylko to. Gdy jesteś narodzony na nowo, On chce swoją pieczęć na Tobie położyć, chce wyznaczyć Cię w taki sposób, aby każdy wiedział, że Ty do Niego należysz. Przyjaciel i wróg. I następnie nazywa to zadatkiem. I to jest bardzo ekscytujące słowo. Ja musiałem uczyć się arabskiego, hebrajskiego i swahili i zawsze mnie to interesuje też i ekscytuje, To słowo pojawia się w języku greckim, nawet z testamentu hebrajskim, arabskim i swahili. To jest powszechny język wschodniej Afryki i też jest części, częściowo pochodzi z arabskiego. Hebrajskie słowo jest arabon. Swahili, Aramuni, to jest dosłownie stąd wzięte. Opowiem Wam historię, która ilustruje, co to znaczy Araboni, depozyt. Wiele lat temu, w 1946 roku, moja pierwsza żona i ja mieszkaliśmy w Jerozolimie, przenieśliśmy się do nowego domu i potrzebowaliśmy zasłony. Więc poszliśmy do starego miasta, aby kupić materiał na zasłony. Nie wiem, czy ktoś był z Was w starym mieście, ale te sklepy są bardzo blisko siebie i za zwykle jest tam bardzo śmierdząco. Dzisiaj to jest taka cywilizacja tam, że nikogo to nie interesuje, ale jednak śmierdzi. Znaleźliśmy jednak miejsce, gdzie był taki materiał, jakiego potrzebowaliśmy I dokładnie taka ilość, powiedzmy 20 jardów, nie pamiętam Poprosiliśmy o cenę, było 5 dolarów za jard. To są, załóżmy, cyfry z mojej głowy 100 dolarów, wszystko razem kosztowało Nie mieliśmy 100 dolarów, ale mieliśmy 20 Więc powiedzieliśmy temu człowiekowi, słuchaj, kupujemy to To jest nasze Odłóż to na bok, niech nikt nawet tego nie widzi a to jest nasz depozyt, nasz album 20 dolarów. To oznacza, że my powracamy z resztą pieniędzy i bierzemy materiał. Widzicie? Tym jest chrzest Duchu Świętym. Jest to Boży depozyt na Tobie. Nie masz na razie całej rzeczy, nawet nie wiesz, jak ta rzecz będzie wyglądała. Jesteś wyznaczony na boku, nawet nie możesz być zaoferowany komuś innemu. Jest to dla Ciebie gwarancja, że Jezus powróci, aby wziąć resztę. Czy to nie jest piękny obraz? To zawsze mnie ekscytuje. Listę Efezjan, rozdział pierwszy. Widzicie, że Paweł używa tego samego obrazu. Efezjan 1,14. Od wersetu 12. W nim w Chrystusie Jezusie także uwierzyliśmy. Zaufaliśmy, jeżeli chodzi o zbawienie. W nim także, kiedy uwierzyliście. Gdy staliście się wierzącymi, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, ten sam obraz. Jesteś wierzący, teraz Pan nakłada swoją widzialną, zewnętrzną pieczęć na Ciebie i Paweł używa tej samej rzeczy jeszcze raz, który jest rękojmią naszego dziedzictwa, ale właściwe znaczenie to jest opłata z dołu za nasze dziedzictwo. Więc Chrzest Duchu Świętym jest Bożą pieczęcią na wierzącym, jest tą opłatą z dołu, która oznacza, on Cię kupił, nie jesteś na sprzedaż za nikogo innego, to jest Gwarancja, że On powraca, aby Cię zabrać. Czy to nie jest piękny obraz? W porządku. Teraz powiedzmy te stwierdzenia. Nie będziemy się długo zastanawiać, ale to jest bardzo ważne. Odniesienie do tej pieczęci. Cztery stwierdzenia. Mówienie innymi językami była to pieczęć, którą sami apostołowie otrzymali. Jezus powiedział, poczekajcie, aż zostaniecie przeobleczeni mocą. Kiedy przestali czekać? Kiedy przemówili językami? Potem już nie czekali. To była ich pieczęć. To była pieczęć, którą akceptowali inni. Nigdy nie prosili o żadną inną pieczęć i żadna inna alternatywna pieczęć nie jest zaoferowana w Nowym Testamencie. Nie znajdziesz nigdzie w Nowym Testamencie, żeby coś innego było użyte w celu określenia, że ktoś został oszczony w Duchu Świętym. Szczególnie jest to zademonstrowane w doświadczeniu domu Korneliusza. Spójrzmy na to. Dzieje apostolski, dziesiąty rozdział. Pamiętacie, Piotr niechętnie tam poszedł, był dobrym ortodoksyjnym Żydem, a ortodoksyjni Żydzi nie wchodzą do domu nie Żydów i nie jedzą z nimi. To jest wbrew ich zasadom. Ale Pan dał im instrukcje, które złamały jego uprzedzenia, więc z sześcioma świadkami odpowiedzialnymi Żydami, co jest bardzo typowe, poszedł do domu tego pogańskiego oficera armii. I zaczął And mówić im o Jezusie Nie doszedł do pięknej historii, kiedy Duch Święty przeszkodził mu Ja bym chciał, chciał mieć wiele kazań, gdzie Duch Święty przeszkodzi right, Werset 43, 43 O Nim, o Jezusie, świadczą him, wszyscy prorocy Iż każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje odpuszczenia grzechów przez imię Jego To jest bardzo ważne Duch Święty nie mógł zstąpić przed tym ale w tym momencie oni uwierzyli i wierzyli, i co się stało? Otrzymali przebaczenie grzechów, ponieważ ich grzechy były przebaczone, mogli otrzymać Ducha Świętego, widzicie? Więc stępuje Duch Święty. I Piotr wciąż przemawia, a Duch Święty stępuje na wszystkich, którzy słuchali słowa. Zauważ, spadł z góry, stąpił z góry jak zawsze. I to jest tak jak obrzezanie. Ci wierzący Żydzi, którzy przyszli z Piotrem, byli zaskoczeni, że inapoga został wylany w dar Ducha Świętego. Skąd wiedzieli, że ci otrzymali chrzest? Czy zobaczyli zmianę w ich życiu? Albo chodzili dookoła i sprawdzali, wiecie, za sześć miesięcy, jak będziecie prowadzili dobre życie, to będziemy wiedzieć. Nie, chwała Bogu. Skąd wiedzieli 46 werset? Widzieli ich, jak mówili językami i wielbili Boga. To był cały dowód, jakiego potrzebowali. Potem Piotr powiedział, czy ktoś może zabronić wody, aby nie obcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego tak, jak i my? Piotr powiedział, oni otrzymali to samo doświadczenie jak same w Pięćdziesiątnicy. Nie mieli ognia, ani wiatru, ale mieli pieczęć, to znaczy mówienie innymi językami. I rozkazał, aby byli oszczeni w imieniu Pana. Podobnie said, też inni Żydzi w Jerozolimie zaczęli zadawać im pytania. Co to znaczy? Jedliście z paganami, spotkaliście się z nimi. To nie to jest pozwolone to. dla Żydów ortodoksyjnych. Wtedy Piotr powiedział, nie miałem wyboru, Pan mi kazał pójść. I tak to wyjaśnił. 11 rozdział, werset 15. 15 I gdy zacząłem mówić, Zstąpił na nich do Święty, jak i na nas na początku. Odnosi to jeszcze raz do Pięćdziesiątnicy. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chcił wodą, ale Wy będziecie ostrzelił Duchem Świętym. To jest jasne stwierdzenie że to, co otrzymał dom Korneliusza i Korneliusz, to był chrzest Duchem Świętym. Jaki był dowód? Oni słyszeli, jak mówili innymi językami, uwielbili Boga. Czy jeszcze prosili o jakiś inny dowód? Nie. Nic więcej by ich nie przekonało, bo gdy Piotr poszedł do tego domu, nie wierzył, że Boganie mogą stać bogani się chrześcijanami, jeżeli najpierw nie wejdą pod prawo Mojżesza. Jedna rzecz zmieniła jego zamysł. Jedna. Usłyszał, jak mówili językami, wielbili Boga. Widzicie? To jest tragedia nie doceniać znaczenia mówienia językami. Teraz wielu ludzi powie, no my potrzebujemy owoców. To jest prawda, doskonale. Ale chrzest w Duchu Świętym to nie jest owoc, to jest dar. Jest to nazwane darem i dzisiaj to też jest nazwane darem Ducha Świętego wylanym. Ja ilustruję to przez dwa rodzaje drzew, jabłon i choinka noworoczna. Jabłoń przynosi owoc, a choinka noworoczna, jeżeli te rzeczy wieszacie na gałęziach, to ma tam zawieszone dary. I teraz wzrost jabłka na tym drzewie jabłoni wymaga długiego procesu, musisz kultywować, potrzebuje deszczu, słońca i tak dalej, żeby dojść do dojrzałości. to jest owoc. Ale dar... Kładzisz na drzewie poprzez jeden akt i jednym aktem zdejmujesz drzewa. To jest zupełnie co innego. Teraz przyjęcie Ducha Świętego to jest dar. Powinien on wytworzyć owoc, ale to fruit, nie jest owoc zrozum. Powiesz, co jest ważniejsze, owoc czy dar? Moja odpowiedź jest oba, są ważne. Ani jeden nie jest substytutem Neither za drugim. Słyszałem, jak ludzie mówili, bracie, ja mam well, miłość, I got ja, got love, ja nie potrzebuję brother, mówić językami. Dowiedziałem się z doświadczenia kwestionować, ile miłości ci ludzie mają, którzy to, to, to mówią. Have, to, to nie jest to, co mówi Paweł, ponieważ Paweł mówi, pragnijcie darów duchowych i szukajcie też miłości. Jest to, to czy nic z tego alternatywy? Oba są obligatoryjne dla chrześcijan, którzy są posłuszni pismu. Teraz my musimy zobaczyć, że chrzest w Duchu Świętym jest oddzielnym doświadczeniem od zbawienia. Dziękuję Larry. Jesteś bardzo czujny. Ja, tego, ja to doceniam. Dzieje apostolskie rozdział ósmy. Co się stało w Samarii? Filip poszedł do Samarii, nie miał komitetu, nie miał chóru, był nieogłoszony, nie miał orkiestry, ludzie w ogóle nie wiedzieli nic o nim i przez jedną rzecz odwrócił miasto do góry nogami, przez to, przez cuda. Jeżeli chcesz wpłynąć na miasto, gwarantuję, jeżeli masz cuda, to wpłyniesz. To jest to. Ja nie mówię z teorii, ja mówię z doświadczenia. Teraz ludzie wierzyli Filipowi i werset 12 mówi... Gdy uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się oszczci zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Wierzyli w Ewangelię, byli oszczędni, byli zbawieni, byli zbawieni. Jezus powiedział, jeżeli wierzysz, jesteś oszczony, jesteś zbawiony, w porządku, byli zbawieni. Ale czytajmy dalej, werset 14. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Duchu Świętego. Oni byli zbawieni chrześcijani, ale wciąż potrzebowali przyjąć Ducha Świętego w wymiarze zio, zio, zio świątkowym, gdyż jeszcze nie zstąpił na żadnego z nich. Co to znaczy? On zawsze zstępuje z góry, gdyż byli ochrzeni tylko w imię Pana Jezusa. Wtedy Piotr i Jan kładli na nich ręce i oni otrzymywali Ducha Świętego. Gdy Szymon Magik spostrzegł, że duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze. Zauważ, uwierzyli, byli ochrzczeni w wodzie, zbawieni, ale jeszcze nie otrzymali ducha świętego, a otrzymali ducha świętego jako oddzielne, następne doświadczenie przez nałożenie rąk apostołów. Dalej dzieje apostolskie rozdział 9, nawrócenie Saula, który potem stał się Pawłem, i jego doświadczenie, na drodze do Damaszku, gdy nagle spotkał Jezusa, pierwsza rzecz, jaką powiedział, powiedział, Panie, kim jesteś? I potem, co mam zrobić? Uznał Jezusa jako Pana. Potem pamiętasz? poszedł do Damaszku bez wzroku, był trzy dni i potem Ananiasz otrzymał raczej niebezpieczne zadanie, aby modlić się o Pawła był, nie chciał raczej tego zrobić ponieważ był to główny prześladowca kościoła, Saul jednak Ananiasz był posłuszny i co się stało? Dzieje apostolskie 9.17 poszedł Ananiasz włożył na niego ręce i rzekł bracie Saulu Pan Jezus, który Ci się ukazał na drodze, którą szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Przez nakładanie rąk Ananiasza otrzymał swój wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Już znał Jezusa. To było oddzielne, następne doświadczenie. I potem uczniowie w Efezie. Czytaliśmy to w poprzednim wykładzie, więc nie będę dużo czasu na to spędzał, ale dzieje apostolskie, dziewiętnasty rozdział, pierwsze wersety, Paweł przychodzi do Efezu, spotyka pewnych uczniów, którzy okazuje się, że są uczniami Jana, ochrzczonymi, ochrzczonymi chrztem Jana. Paweł mówi, to nie wystarcza, musisz się ochrzyć chrześcijańskim chrztem. I co się dzieje? Werset piąty. Gdy te usłyszenie zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, oni wierzyli, byli ochrzczeni, zbawieni. A gdy Paweł położył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Oddzielne, następne doświadczenie. Rozumiecie? Być zbawionym to jedna rzecz, przyjąć dar Ducha Świętego lub być oszczony w Duchu Świętym to oddzielne doświadczenie. Nawet jeżeli to dzieje się razem, a widziałem, że to się dzieje, wciąż to jest oddzielne doświadczenie. Rozumiecie? Widziałem setki tysięcy ludzi otrzymujących zbawienie przez Duchu Święty mówiących językami i to się stało chyba w Domu Karneliusza, ale nawet jeżeli to jest w tym samym czasie, jest to też oddzielne w tym charakterze. W porządku. Są dwa sposoby otrzymania. Po pierwsze jest to bezpośrednio od Boga. Po drugie jest to przez nakładanie rąk innego wierzącego. W pięciu przypadkach, które są opisane w Nowym Testamencie, w Księdze Dzieł Apostolskich, w dwóch przypadkach otrzymano bezpośrednio od Boga i w trzech otrzymano przez nakładanie rąk. Nie będziemy wszystkich tych spra fragment fragmentów sprawdzać, wszystkie tam są. W Dzieje drugi rozdział od 1 do 4, już czytaliśmy, że apostołowie otrzymali bezpośrednio od Boga. Duch Święty z nieba, ochrzcił ich, napełnił ich, otrzymali wypływ. Inni ludzie, którzy bezpośrednio otrzymali, to Korneliusz i jego dom, gdy Piotr wciąż mówił, Duch Święty wstąpił na nich, Piotr nie kładł na nich rąk. Ludzie, którzy otrzymali przez nakładanie rąk, to wierzący Samarii, oni otrzymali, kiedy apostołowie Piotr i Jan kładli na nich ręce. Saul, który stał się Pawłem, otrzymał, kiedy Ananiasz położył na niego ręce. I uczniowie w Efezie otrzymali, gdy Paweł włożył na nich ręce. Każdy jest zupełnie biblijny. Pytanie brzmi, jak Duch Święty prowadzi, w który sposób należy zastosować. Osobiście ja widzę, że to wiele czasu zaoszczędza, aby zachęcić ludzi do otrzymania bezpośrednio od Boga. I ludzi do otrzymania bezpośrednio od Boga. I przypuszczalnie mogę powiedzieć, że widziałem co najmniej 3-4 tysiące ludzi, którzy bezpośrednio w jednym momencie otrzymali to od Boga. Jeżeli dobrze ludzie poinstruujesz, doprowadzisz do punktu wiary, oni mogą otrzymać. Jakkolwiek drugie też jest zupełnie biblijne. Jakie są cele tego sztu? Myślę, że pierwsze i najważniejsze jest to napełnienie ponad naturalną mocą do świadectwa od Boga. Dzieje apostolskie, rozdział pierwszy, werset 8. Jezus mówi do uczniów tuż przed Niem 50 Nicy i mówi tak. Otrzymacie moc. Greckie słowo jest dunamis, z którego mamy słowo angielskie dynamo. Lubię to słowo. Jest to eksplozja. Jeżeli jesteś urodzony na nowo, to otrzymujesz eksplozja, autorytet. Ale gdy jesteś orszczony w Duchu Świętym, otrzymujesz dunamis, aby twój autorytet był efektywny. Widzicie to? Potrzebujesz obu tych rzeczy. Otrzymasz moc i będziesz świadkiem. To jest sens chrztu. Ponadnaturalna moc, aby być świadkiem Jezusa. Widzisz, poselstwo Ewangelii jest totalnie ponadnaturalne. Mówi o człowieku, który umarł, był trzy dni w grobie i powrócił do życia. To nie jest naturalne jest to niemądre prezentować to poselstwo tylko poprzez ludzkie rozumowanie. Ponadnaturalne poselstwo wymaga ponadnaturalnego potwierdzenia. I powiem z doświadczenia, to całą różnicę czyni. Gdy my oferujemy ponadnaturalne potwierdzenie, mamy zupełnie inną odpowiedź ludzi. W rzeczywistości nie mamy autorytetu od Boga, aby oferować ludziom Ewangelię bez ponadnaturalnego potwierdzenia. Rozwodniliśmy ją i zredukowaliśmy ją do poziomu ludzkiego, y, ludzkich możliwości. Zaznaczę Wam pewne stwierdzenia Pawła. Lista Rzymian, rozdział 15. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów. Prawie zawsze cytuję go, kiedy głoszę. Pasuje dobrze do wszystkiego. Rzymian 15, werset 18-19. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieźć Pogan. Widzicie, ja nie będę mówił o rzeczach, których Chrystus przeze mnie nie dokonał. To, co ja robię bez Chrystusa jest nieważne. W słowie lub i w uczynku, aby przywieść pogan do przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Więc Paweł mówi, ja jestem tylko w tym zainteresowany, co Duch Święty czyni przeze mnie swoją mocą. O tym będę mówił, a rezultat to są potężne znaki i czyny, które czynią pogan posłusznymi. I on mówi, ja w pełni ogłosiłem Ewangelię. Głoszenie Ewangelii bez ponadnaturalnej mocy to nie jest w ogóle pełne jej ogłoszenie. Ja się nauczyłem, pracując nad poganami. Ja też jestem sam poganinem, ale ja jestem skrystianizowanym poganinem. Poganie, Afrykanie, Azjaci, inni ludzie. Ja nie używam słowa poganin, tak znieważając ludzi. To są tylko ludzie, którzy nie słyszeli Ewangelię. Jest zupełnie inny poziom posłuszeństwa, gdy wprowadzisz im sferę ponadnaturalną. Próba wiary twoją, twoim intelektem nie ma efektu. Dotknij ich ponad naturalną mocą, a to jest zupełnie inne i stworzy zupełnie inną odpowiedź. Miałem tam moimi studentami w Kenii. Byłem przełożonym tej szkoły. Oni w pewnym sensie przyjmowali wszystko, co mówiłem, ale tylko swoją głową. Oni byli szczerze, ale czego się brakowało? W końcu powiedziałem im. Wy, Afrykanie, macie problem. Ja wam powiem, jaki on jest. Wy mówicie do siebie, czy Biblia jest księgą dla Afrykanów albo tylko dla białych ludzi która nie działa dla Afrykanów. Wielu z waszych starszych Afrykanów powie wam, książki dla białych ludzi powinniście ignorować. I ja wam powiem, ja nie mogę odpowiedzieć na wasz problem. Jedyny sposób, jak możecie znaleźć odpowiedź, to jest, jeżeli będziecie mieli osobiste doświadczenie ponad naturalnej mocy Bożej w swoim własnym życiu. Bo gdy to macie, będziecie wiedzieć, że to nie pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale z Ameryki, wiecie, że to przyszło z nieba. I po sześciu miesiącach mieliśmy wylanie Ducha Świętego w tym koledżu i każdy z tych studentów został oszczędny w Duchu Świętym. Potem ich postawa była zupełnie inna. Wszystkie dziewięć darów Ducha Świętego zaczęły działać pomiędzy tymi młodymi ludźmi na pewien okres czasu. Oni byli przekonani, rozumiecie? Przedtem ufali mnie. Potem oni wiedzieli, Bóg osobiście był Bogiem mocy i cudów. W tym okresie, pomiędzy innymi rzeczami, dwoma, dwóch z naszych studentów zmartwych Nie będę w to teraz wchodził, ale w Afryce w rzeczywistości ludzie dosyć często wstają z martwych. To się dzieje w wielu miejscach. Jeden z naszych studentów, powiem Wam, ja chciałem modlić się o niego. On był bardzo chory. Poszedłem do jego domu, modliłem się o niego, wróciłem do domu z moją żoną. I poczułem, że nie mogłem jeść kolacji. Więc powiedziałem, musimy modlić się o tego studenta. Miał na imię Noa. Więc zamiast jeść, modliliśmy się o Noa. Kiedy się modliłem, powiedziałem to Bogu, Boże, Ty powiedziałeś, te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w moim imieniu, będą wkładali ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. Położyliśmy na niego ręce, tego Noa, więc on musi wyzdrowieć. Powiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy z tego, co ja mówię, nawet jeżeli on umrze, musi wyzdrowieć. On umarł i oficjalnie był członkiem Armii Zbawienia. Więc wiecie, on nie mógł, nie mógł długo leżeć niepogrzebany w, ze względu na temperaturę, więc posłano po starszego Armii Zbawienia, aby go pogrzebał. Ale ten starszy zamiast go pogrzebać, wzbudził go z martwych. To jest ciekawe. Jezus zrujnował każdy pogrzeb, na który poszedł. Powiem wam. Chcę, abyście wiedzieli, to działa. Otwierasz ludzi na ponadnaturalną sferę, a oni się unoszą. Ci studenci robili rzeczy, których ja bym nie zrobił. Dzięki Bogu, że ja nie jestem początkiem i końcem. Wiecie, kto jest początkiem i końcem? Jezus. W porządku. Pierwszy list Koryntian, rozdział drugi. To są moje ulubione fragmenty teraz. Pierwszy Koryntian 2, od 1 do... Pięć. Również bracia, gdy ja przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Nie byłem elokwentny, nie głosiłem w wielkich słowach, nie byłem taki inteligentny między wami, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie mieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. On był wykształconym człowiekiem i to była znacząca rzecz, nic nie wiedzieć tylko Jezusa Ukrzyżowanego. Jeżeli studiujecie Księgę Dziejów Apostolskich, zobaczycie, że Paweł Poszedł najpierw do Aten, potem do Koryntu. Ateny to było miasto uniwersyteckie, centrum filozoficzne, intelektualne i Paweł próbował ich spotkać na ich gruncie. Co było niezwykłe dla Pawła, cytował im nawet ich własnych poetów i rezultaty były bardzo małe, tylko kilka osób. Więc Paweł poszedł do tego wielkiego portowego miasta bezbożnego, w którym był Korynt i myślę, że nauczył się tej lekcji. Powiedział, teraz nie będę więcej intelektualistą. Nie będę świeckich autorów cytował, będę tylko jedną rzecz robił. Będę głosił Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i odwrócił Korynt do góry nogami. Widzicie? Historia szacuje, że tam było 25 tysięcy wierzących w, ko w kościele w Koryncie. Jaka jest różnica? Częściowo ludzie, ale częściowo to poselstwo. Nigdy nie odchodź od Jezusa ukrzyżowanego, bo to jest centrum wszystkiego, to jest klucz, który wyzwala moc Bożą. I dalej kontynuuje. A moje głoszenie i zwiastowanie nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i mocy. Zauważcie, Duch Święty może być zademonstrowany. On jest niewidzialny, ale może być zademonstrowany. A jak? Przez dary ducha, ponieważ one są manifestacjami ducha. A kiedy On to uczynił, jest napisane, aby Twoja wiara nie polegała na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Bardzo ważne, ponieważ gdy Twoja wiara jest w mądrości ludzkiej, powiem Wam, ona będzie krótko trwała. Dlaczego? Ponieważ ludzka mądrość zmienia się z pokolenia na pokolenie. Ja byłem filozofem zawodowym. Filozofie, teori, teorie filozoficzne tego pokolenia są zupełnie inne niż teorie mo mojego pokolenia. Gdybym zbudował na filozofii, to po potknąłbym się. Rozumiecie zbudujcie swoją moc na mocy Bożej, swoją wiarę na mocy Bożej, to się nie zmienia. Następny powód chrztu w Duchu Świętym ja wierzę jest uczynić efektywną jedność ciała nie mam czasu, aby długo na ten, na ten temat mówić, ale pierwszy lista Koryntian dwunasty rozdział, wersety 12 do 14. W mojej wersji jest napisane, wiem przez jednego ducha jesteście ochrzczeni w jedno ciało. Powiem wam, to nie jest właściwe tłumaczenie, tak nie mówi. Jest napisane, w jednym duchu jesteście ochrzczeni w jedno ciało. Pamiętasz, jak powiedziałem, tylko dwa przedrostki, w i do, i masz je tutaj oba. Jesteście w jednym duchu ochrzczeni do jednego ciała. Czy żydzi czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy napojeni zostaliśmy jednym duchem. Jaki jest nacisk tutaj? Co się tu powtarza? Jeden. To, co Paweł tu mówi, przez w duchu ma uczynić efektywną jedność ciała, ponieważ czy Żydzi, czy Afrykanie, czy Grecy, czy Amerykanie, wszyscy zostaliśmy owczeni w tym samym duchu. Biliśmy wszyscy z tego samego ducha. To, co mnie ubłogosławiło parę lat temu, Moja pierwsza żona i ja mieliśmy dzień, dom dziecka w Jerozolimie i większość dzieci to Ży, były Żydówki i wszystkie były oszczone w Duchu Świętym do wieku 6 lat i one modliły się i mówiły językami i dosyć oznajomiłem się z językami, którymi one mówiły, nie rozumiałem, ale pamiętałem. Po latach byłem w zupełnie innej kulturze w Afryce. Moi studenci zupełnie nie mieli po, podłoża w rzeczach bożych i gdy byli oszczędzeni w Duchu Świętym, mówili tymi samymi językami jak nasze żydowskie dziewczynki. Zastanawiające, jaka demonstracja, że to jest jeden duch. Czy jesteś amerykaninem, czy, czy jesteś protestantem, czy jesteś katolikiem, czy jesteś murzynem? Nie ma różnicy. To jest jeden duch. A dlaczego jest jeden duch? Bo jest jedno ciało. Tragedia, że sześć w Duchu Świętym jest używany, aby dzielić ciało, ponieważ jest przeznaczony, aby łączyć ciało. I musimy o tym pamiętać. Ci, którzy są owszczeni w Duchu Świętym, nie chodźmy dookoła i nie mówcie, my więcej mamy niż wy, ponieważ nie jest to droga do zwycięstwa. Powiem wam, jakie, jakie ma być podejście. Czy hmm. mogę Ci pomóc? I to czyni zupełnie inną odpowiedź. Nie przychodź jako super chrześcijanin, bo nie jesteś. Powiem wam, skąd wiem, bo nie ma super chrześcijan. To jest to. Zostałeś ubogosławiony darem. Pokaż to swoim życiem. Ja zwykle mówię moim studentom w Afryce, oni, dla nich posiadanie roweru było naprawdę czymś, to była najwyższa ich ambicja. Powiedziałam, słuchajcie, jeżeli macie rower, a chcecie, żeby inni ludzie w Twoich wioskach doceniali ten rower, to nie chodzicie dookoła e, z wioski i nie dzwonicie dzwonkiem z tym rowerem, to nie, nie wywołuje wrażenia. Przestań dzwonić dzwonkiem, zacznij jeździć po tej wsi i oni zobaczą rzeczywiście, że Ty umiesz jeździć. To jest prawda z szczytem w Duchu Świętym. Nie bij ludzi słowami, zademonstruj to w swoim życiu. Niech zobaczą, że ty możesz szybciej jechać tym rowerem niż chodzić na nogach. Teraz inny fakt dotyczący szczytu w Duchu Świętym, za który w ogóle Bóg nie przeprasza. Często jest to, y, stowarzyszy temu silna, emocjonalna, fizyczna reakcja. I to jest największy kamień obrazy, potknięcia dla ludzi, którzy pochodzą z. Y, są chrześcijanami. Ci ludzie, którzy nie mają tradycji chrześcijańskiej, oni to przyjmują. Chcę Wam tak zaznaczyć, że ta silna, emocjonalna, fizyczna reakcja jest bardzo powszechna w Biblii, kiedy ludzie znajdują się w Bożej ponadnaturalnej obecności. Mogę podać Wam całą listę przykładów, tekstów. Nie będę do nich wszystkich się odwoływał, Pierwszy to Abraham. Kiedy Pan przyszedł do Abrahama, aby zawrzeć z nim przymierze, Abraham upadł na twarz przed Bogiem. Czy to mu dodało godności? To mnie śmieszy w chrześcijanach. Ilu zna ten hymn, który mówi, oddajcie Bogu swoje korony, a niech aniołowi upadną na twarz? Ilu tych chrześcijan śpiewałoby z tą pieśń sami leżąc na twarzy? To jest dobre dla aniołów, a nie dla nas, dla ludzkich istot? Zasadniczo w Biblii prawie każda osoba, która naprawdę spotkała się z Bogiem skończyła na twarzy swojej. Następny to jest Izrael. Piąta Mojżeszowa 5.14 Przepraszam, Księga Kapłańska 4. Mojżeszowa 5.14 To nie jest y, piąta Mojżeszowa, czwarta Mojżeszowa. To jest mój błąd, jakkolwiek, jeżeli możesz to znaleźć, ten fragment mówi, że kiedy ogień Boży spadł na ofiarę, cały lud izraelski upadł na swoje twarze. Przypomnijcie mi, ja znajdę ten właściwy werset dla Was. Jozue, rozdział 5, werset 14. Myślę, że pomyliłem ten tekst księgą Jozuego. Jozue, 5, 14. Jozue spotkał wodza e, Wojska Pańskiego poza Jerycho. I jak Jozue skończył? Na twarzy. Właśnie. 9, 24. Weź mój e, mazak i zmień tam cokolwiek to jest. Z 5.14 na 9.24. 9,24. Myślę, że Pan chce, abyśmy się temu przyjrzeli. Wyszedł bowiem ogień od Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całą palą. To jest To jest ponadnaturalny ogień spalił całą ofiarę. Gdy ludzie to zobaczyli, krzyknęli, upadli na twarze. I w wielu kościołach byłoby to dzisiaj przyjęte. Wiecie, dlaczego to nie jest przyjęte? Dlatego, że nigdy nie spada tam ogień. Gdy jesteś blisko ognia, to musisz odpowiedzieć. Dziękuję Ci bardzo, Lary. To była trzecia Mojżeszowa, 9:24. Teraz druga kronik, rozdział 5, Werset 14. Trzynasty i Druga kronik, werset piąty. Muszę się spieszyć, ponieważ czas mój ucieka. Czasami czuję się jak, jak autor listu hebrajczyków, który mówi, że czas mi się siedzi na ogonie. Druga kronik, 13 i czternaście, rozdział piąty. A wszyscy Lewicy chórzyści, Asaf, Hermann, Jedutun ze swoimi synami powratyńcami odziany w bisior. Piękny obraz. To jest uwielbianie stali z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza, a z nimi 120 kapłanów zmących w trąby. Wyobraź sobie 120 kapłanów zmących w trąby. I stało się, że gdy trębacze i chórzyści byli jak jeden mąż, to jest wielka lekcja dla mnie, Uczynili jeden głos i zaintonowali pieśni chwały i dziękczynienia Panu. Gdy więc zbił się głos trąb, cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i na wieki trwa łaska Jego. Świątynia, to jest dom Pana, napełniła się obłokiem ponad naturalnej Bożej obecności, tak że kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę. Bóg daje nam więcej doświadczenia niż my normalnie mamy. Ja nie czuję się zakłopotany, gdy jestem na twarzy w obecności Bożej. Problem polega na tym, że jesteśmy zbyt oddaleni od Boga i zbyt czujemy się godni, żeby mieć ten rodzaj społeczności z Bogiem. Jeremiasz jest innym przykładem. On jest dobrym prorokiem. Napisał prawie 50 rozdziałów w Biblii. Nie możemy wyłączyć Jeremiasza. Zobaczymy, co on mówi o sobie w dwóch fragmentach. Jeremiasz, rozdział 20. I werset dziewiąty. Wtedy powiedziałem, nie wspomnę o nim. Nie będę przemawiał więcej w jego imieniu. Miał tyle opozycji, że zdecydował, że więcej nie będzie kontynuował, ale stało się to w moim sercu jak ogień płonący zamknięty w moich kościach. Pozwoliłem się by go znieść, lecz nie zdołałem. To jest doświadczenie Jeremiasza. Jeremiasz 23.9. Złamane jest w moim wnętrzu moje serce ze względu na fałszywych proroków. Drżą wszystkie moje kości, jestem jak mąż pijany, jak człowiek zmożony winem wobec Pana i wobec świętych wobec To jest szokujące, nieprawdaż? To jest Boży prorok jak pijany człowiek. Dlaczego? Ze względu na wpływ Bożego Słowa, widzicie? Musisz w swoim sercu mieć miejsce na ponadnaturalną obecność i moc Bożą. Większość z nas ma wiele uprzedzeń i wiele tradycji, które musimy odrzucić od siebie, także i naszą godność ludzką czasami. Czasami mówię ludziom, jeżeli chodzi o uwolnienie, przychodzi moment, kiedy musisz wybrać pomiędzy swoją godnością i swoim uwolnieniem. Jeżeli godność jest ważniejsza niż uwolnienie, jaki jest swój problem? Pycha. To prawda. Inne przykłady. Nie będziemy się im przeglądać. Apostołowie, gdzie apostolskie 2,13 byli skrytykowani, że są pijani. Jan Apostoł, kiedy spotkał z złodzonego Jezusa, upadł przed Jego twarzy, jego obliczem jak martwy. Albo nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. 1 Koryntian 6,19 Czy nie wiecie? Że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i nie należycie do siebie samych. Niesamowity fakt, ale Duch Święty decyduje się na mieszkanie w ciele wierzącego. To jest świątynia, którą sobie obrał. Kiedy otrzymujesz Ducha Świętego, jest jeden decydujący członek, którego, którym on jest zainteresowany. Twój język. Dlaczego? Ponieważ Twój język jest tym członkiem, którego nic nie może zatamować. I kiedy Duch Święty przychodzi, On kładzie tamę na tym członku, z który którym my sobie nie umiemy poradzić. I z, dla, dla jakiego celu to jest przeznaczone? Dla jakiego celu masz język? Pamiętaj, dla uwielbiania Boga. W Psalm 16, Dawid mówi, będę dziękował Bogu i oddawał Mu chwałę. A kiedy Paweł cytuje go w Dniu Pięćdziesiątnicy, to wtedy mówi, będę oddawał Bogu dziękczynienie moim językiem. Twój język jest Twoją chwałą. A dlaczego? Ponieważ Nim masz uwielbiać Boga. I gdy Duch Święty kontroluje Twój język, nie powiesz ani jednego słowa, które nie uwielbi Boga. Ilu z nas powie, że swoim językiem powiedzieliśmy wiele rzeczy, które nie uwielbiają Boga. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. W porządku. Dochodzimy do ostatnich dwóch minut. Siedem wymagań dla otrzymania. Ja je wymówię, wy, wypiszę wraz z referencjami, które musicie sprawdzić sami. To Wam dobrze zrobi. Jest siedem rzeczy określonych, które musicie zrobić. Larry, każdy na Ciebie ma ręką. Naprawdę cieszę się, że jesteście tak rozentuzjazmowani, jeżeli chodzi o ten szkic. To wiele ciężkiej pracy kosztowało i mnie, i moich współpracowników. Po pierwsze, pokutuj. Pokutuj, bądź oszczony, przyjmij dla Ducha Świętego. Po drugie, bądź oszczony. Po trzecie, pragnij. Jezus powiedział, jeżeli jakiś człowiek pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ewangelia Jana 7:37 do 38. Z jego głębi wypłyną rzeki wody żywej. Numer cztery. Również to prawda. Przyjdź do Jezusa. Tylko On uczci w Duchu Świętym. Jak ma na imię Chrzciciel w Duchu Świętym? Jezus. Jeżeli chcesz chrztu, musisz przyjść do Tego, który chrzci. Ludzie Cię oszczą w wodzie, ale tylko Jezus może Cię oszczić w Duchu Świętym. Numer pięć. Musisz prosić. Jezus powiedział... Jeżeli prosisz Ojca Niebieskiego, o Ci Ducha Świętego. Ewangelia Łukasza 11, 13. Niektórzy ludzie mówią, nie musisz prosić, ale Biblia mówi, że musisz prosić. Numer 6, otrzymaj. Napisz im, weź to do wnętrza. Dzieje apostolskie 8, od 14 do 15 i Ewangelia Jana 7, 37. Następnie poddaj swoje członki Bogu. Jaki, jaką część ciała musisz Bogu oddać? Język. Paweł mówi, oddawajcie członki wasze Bogu na służę sprawiedliwości. Ten konkretny członek tego ciała, który w tym momencie ma być instrumentem sprawiedliwości, to jest twój język. Odkryłem z zielonoświątkowcami, gdy modlisz się o chrzest Duchu Świętym, oni zaczynają się trząsia galareta, Nie wszyscy, ale wielu. To jest tradycja zielonoświątkowa. gdy ja im usługuję, mówię, słuchajcie, uspokójcie się na chwilę. Bo Duch Święty nie jest zainteresowany Twoimi rękami, stopami. On jest zainteresowany Twoim językiem. W porządku? Trochę ucichnij. Nie pozwól, aby cała ta moc została zmarnowana. Niech ona będzie skanalizowana w Twoim języku. Uspokój się. Uspokój tych ludzi, a oni natychmiast otrzymają. Jak, o jaki członek chodzi, o dwój język. Następnie mamy obraz z podwójnego chrztu. Drugi, pierwszy Goryntian, rozdział 10. Nasi ojcowie zostali ochrzczeni w Mojżesza, zasadniczo, w obłoku i w morzu. Mieli podwójny chrzest, gdy wyszli z Egiptu, przeszli przez Wody Morza Czerwonego, to jest chrzest w wodzie, ale ten obłok stąpił na nich z góry i wszyscy przeszli do obłoku i w obłok i poza obłok, co jest obrazem czego? Ducha Świętego. Right. Więc jest podwójny chrzest dla każdego Bożego Dziecka. Co Cię oddal, oddziela od Egiptu? Woda. Co Cię oddziela od świata i terytorium szatana? Chrzest wody. Pamiętaj o tym. Co Cię napełnia mocą na tą drogę? Obłok. Co prowadzi Cię przez resztę twojego, Twojej podróży? Co prowadziło Izraela przez 40 lat na pustyni? Obłok. Kto prowadzi Chrześcijan? Duch Święty. Ilu jest z Duchem Świętym, tylu jest Synów Bożych. Zastanówcie się nad tym pięknym obrazem. Wszyscy Boży ludzie, ochrzczeni w wodzie Morza Czerwonego i w tym obłoku, która była ponadnaturalną obecnością Bożą, która stępowała z góry na nich. I to oddzieliło ich jako naśladowców Mojżesza. Gdy jesteś ochrzczony w wodzie w Duchu Świętym, jesteś oddzielony jako naśladowca tego Jezusa. Jesteś ochrzczony w Chrystusa. Amen. Jest to koniec wykładu brata Derka Prinsa zatytułowanego „Zanurzenie w duchu, szóstego wykładu z serii dziesięciu wykładów „Zakładanie fundamentu. Wykłady te objęte są prawami autorskimi, nie wolno ich rozpowszechniać na kasetach audio czy wideo dla osiągnięcia zysków finansowych.